Może jeszcze raz ksiądz się przedstawi? No. Bo, bo spóźniły się osoby. Mamy... Ksiądz Paweł Brudek. Tak, ksiądz Paweł Brudek. Jestem od niedawna opiekunem y, Ogniska Lubelskiego y, Sycharu. Y, obok tego, że jestem opiekunem, jestem też psychologiem, pracownikiem Kulu. I to chyba najważniejsze takie, takie rzeczy. A tutaj z parafią jestem związany, dlatego że po prostu mieszkam na terenie i z życzliwości księdza proboszcza korzystam. jestem Zżyłem się, jest mi dobrze, także dzięki temu też możemy się tutaj spotykać w tej parafii. O czym ja bym chciał dzisiaj powiedzieć? Ja bym chciał powiedzieć o takiej rzeczywistości, która się przewijała właściwie przez wszystkie tutaj świadectwa, czy, czy głosy. Począwszy od tych starych wyjadaczy, którzy są już po raz kolejny i zupełnie swobodnie mówią o tym, co, co im się w życiu wydarzyło i dzieje, skończywszy na tych, którzy są po raz pierwszy i biją się i z emocjami, i z myślami, i, no i z tym wszystkim, co, co jest przed nimi, no i poprzez tych, którzy gdzieś tam na nowo coś przeżywają, bo coś się wydarzyło itd. Tak Więc ja bym chciał powiedzieć o takich dwóch rzeczach, które są jakby ze sobą związane. Pierwsza sprawa to jest dynamika relacji małżeńskiej, która jest bardzo różnie interpretowana. Możemy mówić o dynamice w perspektywie czasu, że na przestrzeni czasu to małżeństwo się zmienia, ta relacja się zmienia, In, inni są małżonkowie u początku, inni są na końcu i można o tym mówić. Można mówić o dynamice w takim sensie, że coś się dzieje pomiędzy nami w tym, w tym momencie, w tej chwili, Jakby, że jest dynamicznie, tak? że do tej pory tego nie było, nagle pojawia się coś nowego w takim sensie. O dynamice można mówić, ale chciałbym powiedzieć o takim aspekcie tej dynamiki małżeńskiej, który jest bliski właściwie każdemu z Was tutaj obecnych, a mianowicie dynamice, która pokazuje, że ta relacja zawsze żyje, że osoba, z którą jakby jesteśmy związani, że ona wchodzi w nasze życie, w naszą codzienność, w przestrzeń naszego życia i bardzo trudno tę osobę, czy bardzo trudno się od tej osoby odciąć. My akurat nie mamy takiej intencji, żeby się odcinać, wręcz przeciwnie. Idziemy w kierunku pojednania i w kierunku ponownego zjednoczenia, ale patrząc jakby od drugiej strony to bardzo często jest taka, taka chęć, czy wręcz takie oczekiwanie, żeby ktoś mi w końcu dał święty spokój, i żebym ja mógł żyć e, swoim życiem. I ta złość, ta, ta agresja m, bardzo często z tej drugiej strony jest, jest dowodem tego, o czym ja dzisiaj mówię, czyli tego, że ta osoba jest dla mnie ważna, że to jest ważny, ważna, ważna postać w, w moim życiu, w przestrzeni, mojego życia, ale to jakby z tamtej strony, natomiast ze strony naszej, z naszej perspektywy no jest tak, że wracają różnego rodzaju wspomnienia, czasami nam się wydaje, że już jest coś przepracowane, potem to co Łukasz powiedział, że dostajemy jakąś informację i nagle jakby stajemy wobec takiej rzeczywistości, że znowu jakby to mnie dotyka, tak? to mnie rusza to, co mi się tutaj podobało u Ewy, tak, że właśnie ubrała się w tą suknię ślubną, że to, to jakby pokazuje, że to jest ciągle dynamiczna relacja, tak, możemy powiedzieć, no dobra, już tyle lat minęło, już tam się nic nie wydarzy, nic się nie dzieje. Nie, ona jest ciągle ważna, tak i że ja potrafię się tym ucieszyć, nie? że ubiorę się w suknię. No, ileś lat temu miałam koło siebie męża, dzisiaj go nie mam, ale cieszę się z tego, że, że w ogóle przechowuję to. nie? Jak... A to już nie chciałem takiej, to byłaby zbyt odważna refleksja z mojej strony, ale przeszła mi przez głowę. <taki> w każdym razie to jest ważne, że to, to, to przechowujemy, to pielęgnujemy i to pokazuje, że ta relacja jest dynamiczna. W związku z tym, że ona jest dynamiczna, to znaczy, że ciągle żyje. A jak żyje, to przynosi ze sobą cały szereg różnych emocji, różnych, budzi różnego rodzaju potrzeby, które czasami są uśpione, bo, bo nie mamy czasu, tak? bo jesteśmy pracownikami i one nie dochodzą do, do, do, do głosu, prawda, ale przychodzi moment jakiegoś takiego, nie wiem, czy przemęczenia, czy zmęczenia, czy, czy wytchnienia i one nagle w nas się budzą i uświadamiamy sobie, nie, wydawało nam się, że już jest wszystko poukładane, tak, że jesteśmy po dwunastu po krokach, że pewne sprawy pozamykaliśmy, w swoim życiu, a tu nagle okazuje się, że, że ciągle, tym, yy, ciągle tym żyjemy. Yy, no i dobrze, i dobrze, tak, że, że tak jest, pomimo, że, że te emocje czy te odczucia czasami są mało przyjemne i, i niekoniecznie chcemy się z nimi konfrontować. To jednak dobrze, że tak jest, ponieważ one świadczą o tym, że my żyjemy i ciągle wzrastamy, że nie były zmarnowany, nie był zmarnowany trud 12 kroków, bo ja dzisiaj patrzę jakby z innej perspektywy, tak? Mówimy o takim jakby rozwoju spiralnym, że ja jestem trochę wyżej, że może przeżywam dokładnie to samo, jakieś uczucia, emocje się we mnie budzą, żal, przygnębienie, zazdrość, złość ale ja potrafię jakby z innego poziomu do tego się odnieść, tak jak osoba, która jest po procesie terapeutycznym, ten proces jest jakby zakończony, ta osoba jest przepracowana, ale po jakimś czasie no, wracają różnego rodzaju sytuacje, zaczyna wchodzić powiedzmy sobie w, w stare buty, ale to już nie są stare buty. Ja zaczynam czuć, że one są niewygodne, że to nie są buty dla mnie, że, że one się nie trzymają moich nóg, że ja muszę je zostawić na, na, na boku. Tak? I jakby w oparciu o Bożą łaskę, własne siły, ktoś zaczyna y, zmieniać swoje życie, pomimo, że był jakiś moment kryzysu, powrotu do tego, co stare. Ale jest to możliwe właśnie dlatego, że jakby startuje z innego, wyższego, Poziomie, więc wcześniejsze doświadczenia wcale nie są zmarnowane. I w związku z tym, że mamy do czynienia z tego rodzaju dynamiką tej, tej relacji małżeńskiej, właściwie niezależną od tego, czy ten małżonek jest ze mną, czy go, czy go ze mną nie ma, to trzeba jakby koniecznie wyróżnić dwie płaszczyzny pracy, która dzieje się tutaj w ramach naszych spotkań, w obszarze tego, co nas tutaj gromadzi. Pierwsza płaszczyzna oczywista to jest płaszczyzna relacji z Panem Bogiem i postawienia tak naprawdę Pana Boga na pierwszym miejscu. Płaszczyzna, która wiąże się bardzo silnie z moim systemem wartości. Prawda jest taka, że bez odniesienia do tego systemu wartości to albo potraktujemy tę obecność tutaj jako coś, co przekracza moje siły, coś, co przestaje być sensowne i zapewne są takie sytuacje, że ktoś był w Sycharze, pobył chwilę, no i stwierdził, nie, to jest za, za wysoka poprzeczka, tak, Czy ten głos świata okazał się bardziej skuteczny, bardziej przemawiający, wygodny po prostu i ktoś mówi, nie, to, to nie moja droga i jednak układam sobie życie po swojemu. Ale to, co nas tutaj gromadzi i co trzyma każdego z nas w tym, żeby trwać w relacji małżeńskiej, to, jest, to są wartości, wartości, które w sobie pielęgnujemy, o które walczymy, które wyznaczają sposób naszego postępowania. To właściwie nawet nie, nie osobowość jako taka, nie, nie siła woli, prawda? To są wartości, które związane są z tym, co jest najświętsze, prawda? Czyli z Panem Bogiem. I właśnie te wartości, czy wierność tym wartościom powoduje, że ja jestem wierny, czy wierna, mojemu e, współmałżonkowi i proszę zauważyć, dzisiaj się bardzo często mówi o deficycie wartości wśród ludzi młodych i to dzisiaj świetnie tutaj wybrzmiało ja sobie pozwolę kiedyś przy okazji na jakimś kazaniu to wykorzystać prawda, że w afekcie prawda, ci młodzi ludzie usłyszeli że koniec tej przyjaźni jesteście fatalni i tak dalej a oni mówią, ale nie mamy do Pani szacunek bo Pani trwa, Panu Bogu i kto pociąga ponieważ e, e, ponieważ ponieważ y, oni dzisiaj tego nie widzą. Dzisiaj świat podpowiada, że jak jest nie tak, jak jest niezgodność charakterów, niezgodność osobowości, to się rozchodzimy. Każdy buduje swoje życie i faktycznie nie będę jakby tutaj przytaczał y, żadnych stacji, ale wystarczy sobie po, poprzełączać y, y, programy i zobaczyć choćby y, te tak zwane polskie seriale w których no, lansowane są po prostu e, bardzo konkretne e, formy życia, style życia i pokazywane jako coś normalnego. prawda? I potem się idzie, ludzie młodzi, nie tylko młodzi, e, e, starsi również, oglądają to namiętnie i potem się rozmawia z tymi ludźmi młodymi, to oni nie wiedzą, o, o czym się do nich mówi. No bo przecież to jest normalne, prawda? Takich ukształtował, e, e, ukształtowała rzeczywistość wirtualna, telewizyjna, że mi się wydaje, że tak wszyscy żyją. O co księdzu chodzi, o co kościołowi chodzi, prawda? O co chodzi rodzicowi, ojcu, matce, prawda? Który, który mówi, że ta wiara, ta religia jest ważna, nie? Prawda? w kontekście tego, co Krzysztof mówił, że być może po prostu ta córka ona nie, nie do końca jakby potrafi powiązać w sobie te dwie rzeczywistości. No przecież no, no po co, prawda? Że, że jednak ta rzeczywistość świata jest rzeczywistością silnie napierającą i ona jest o wiele bardziej atrakcyjna, bo ona jakby nie wymaga wysiłku, a wierność wartością, to myślę, że kto jak to, ale każdy z Was doskonale to wie, że ona jakby wymaga no, niesamowitego trudu, niesamowitych poświęceń niesamowitych nakładów y, y, osobistych y, sił, żeby tej wierności po prostu, żeby tym wartościom pozostać wiernym, ale to po prostu jakby no budzi uznanie i szacunek u, u młodych ludzi. To, co dzisiaj było mówione, że, że dzieci się cieszą z tego, że nie muszą przychodzić do, do, do mamy i zwracać się do kogoś wujku, nie wiadomo jak, albo do, do, do taty i mówić do, do jakiejś kobiety, nie wiem, ciociu wymyślać, prawda, znosić napięcie psychiczne, które siłą rzeczy się wytwarza w takich sytuacjach. To, to jest jakby trud, który my ponosimy, jest... prawda? Natomiast on się opłaca w cudzysłowie nam, ponieważ my walczymy o, o najwyższą wartość, o świętość małżeństwa, ale on się opłaca także tym wszystkim, dla których my jesteśmy autorytetami, a niewątpliwie rodzice są autorytetami dla, dla swoich dzieci. Jak tutaj słuchałem świadectwa Agnieszki, to ja nie wiem, czy ten związek z, czy, czy, czy ten opór wobec kościoła, czy on czasami na przykład nie wiąże się z tym, że, że dziecko po prostu kojarzy to z takim napięciem psychicznym, prawda? Jest mama, jest tata, ja muszę się w tej przestrzeni jakoś odnaleźć. Dziecko nie ma w sobie takiej siły, żeby się uporać z takim napięciem, prawda? Ono by chciało naturalnie wpaść w ramiona mamy i wpaść w ramiona taty, nie czuć się taką kartą przetargową, tak? Natomiast być może to jest z tym związane. Oczywiście potem jeszcze dochodzi taka kara i tak no ale wiadomo, że musimy sobie radzić tak jak potrafimy najlepiej. Prawda? Ale wracam do, do, do tego punktu wyjścia, że właśnie w związku z tym, że to małżeństwo jest ciągle dynamiczne, ostoją dla nas i siłą naszą w tych różnego rodzaju kryzysach, czy jesteśmy na początku tego kryzysu, czy jesteśmy po 14 latach tego kryzysu, jest wierność wartościom, tym wartościom, które nas tutaj gromadzą, to jest Pan Bóg, to jest Jego Ewangelia, która dzisiaj jest no, mocno podważana. zresztą nie tylko dzisiaj. Pan Jezus mówił od samego początku, że, że będziecie niezrozumiani, że będzie budziła ta Ewangelia sprzeciw wśród tego świata. Zresztą Syne wspominaliśmy wczoraj, Matkę Bożą Bolesną, w świątyni jej powiedział, że porodziłaś tego, który będzie głosem sprzeciwu wśród wielu. Więc to jest historia, która... Nie możemy powiedzieć, że mamy takie czasy, prawda? Po prostu tak jest. Taka jest natura naszej wiary, taka jest natura relacji z Panem Bogiem, że potraktowanie jej na poważnie po prostu budzi sprzeciw. I dlatego też tutaj się pojawiało w wypowiedziach, że oni są niby katolikami, oni są w kościele i wierzą, prawda? Ale właśnie głupi się ten radykalizm, bo gdybym ja jednak był wierny temu radykalizmowi, to ja się muszę skonfrontować z bardzo przykrą prawdą o sobie samym, a mianowicie taką prawdą, że ja nie idę tą drogą, która jest drogą Chrystusową. Tak? Że po prostu rozmiękczam sobie tę Ewangelię, cukruję trochę tę Ewangelię, bo ona jest za gorzka do przełknięcia. I dlatego y, rodzice krewni y, zamykają usta, jakby nie chcą podnosić tego tematu, bo gdyby on był na, naprawdę podjęty na serio, to wtedy Ewangelia, zgodnie ze swoją naturą, staje się głosem sprzeciwu. A jeżeli ktoś nie ma w sobie na tyle siły, żeby siły wiary, żeby ten głos sprzeciwu udźwignąć, żeby się z nim utożsamić, no to będzie akceptował taką czy inną formę funkcjonowania. I wtedy my faktycznie możemy sobie powiedzieć, no cóż to jest za katolicyzm, prawda, który potrafi zmieścić w sobie dwie absolutnie biegunowe, sprzeczne moralnie postawy, prawda, bo z jednej strony bycie blisko Pana Boga, z drugiej strony życie z grzechem, no ale człowiek na wszystko jest w stanie się zdobyć i, i, i wiele jest w sobie w stanie zmieścić, także te dwie skrajnie biegunowo różne postawy, ale zawsze za to jest cena. No, w tym przypadku płaci się cenę najwyższą, to jest cena autentyczności wiary. Moja relacja z Bogiem nie może być wtedy autentyczna, autentyczna bo jeżeli, gdy, jeżeli byłaby autentyczna, to ja bym postępował no właśnie w taki sposób, żebym zdecydowanie radykalni pewne sprawy. Traktował. ale z drugiej strony y, jesteśmy osobami, które ciągle są w drodze, ciągle są w rozwoju. Jeżeli dzisiaj ktoś tego nie rozumie, być może zrozumie to za 5, za 10, za 15 lat. Tak jak też tutaj padło takie świadectwo, że teściowie y, podziękowali. Nie powiedzieli za co. Może było to za trudne, ale podziękowali, prawda? To znaczy, że jakby dojrzeli do takiego momentu, że zobaczyli tę sprawę zupełnie z innej y, z innej Perspektywy. Jakby podsumowując to, co tutaj pory powiedziałem, więc zwróciłem uwagę na dwie rzeczy. Na to, że to jest rzeczywistość dynamiczna i no, ona ciągle będzie obecna w naszym życiu. Wejście w relację małżeńską jest na tyle poważnym przedsięwzięciem w życiu człowieka, że nie da się o nim zapomnieć tak jak o jakichś fatalnych wakacjach, które się nie udały, prawda? Że to zawsze jednak będzie wracało i to jest po prostu część, część mojego, mojego życia, mojej tożsamości, mnie samego. Prawda? Gdybym chciał o tym zapomnieć, to będzie dziura, prawda? będzie jakaś wyrwa we mnie, no ale w związku z tym, że to jest rzeczywistość dynamiczna, my potrzebujemy jakiegoś portu konkretnego zakotwiczenia, żeby w chwilach trudnych zawahań, wątpliwości, pytań, naporu ze strony świata mieć jasne zakotwiczenie i tym zakotwiczeniem są wartości chrześcijańskie, ewangeliczne wartości, którym my chcemy być wierni, pomimo tego, że świat będzie krzyczał, że, że nie warto, że, że, że nie trzeba. I zupełnie na koniec, bo myślałem, że skończę, ale się przypomniał, co chciałem powiedzieć, że w związku z tym, że, że jest to rzeczywistość dynamiczna i odnosimy się również do sfer wartości, ale nie możemy zapomnieć, że my ciągle jesteśmy ludźmi, że będą się budziły we mnie pewne emocje. Czasami pomyślimy sobie, no tak, przebaczyłem temu mężowi, czy przebaczyłam, nie na odwrót, przebaczyłam mężowi, przebaczyłem żonie. Prawda? No, jest, jest ok, prawda? Ale jakiś moment przychodzi i znowu gdzieś to, gdzieś to we mnie odżywa, i jakby trudno się też jakby za, za to ganić, ponieważ no, to, to przychodzi. Miałem ostatnio taką rozmowę, że ktoś mówił: jak, jak ja mogłem tak się zachować? Tak? Jak ja mogłam się tak za, zachować? No ale człowiek się nie może inaczej zachować w takiej sytuacji. No po prostu. Jest jakiś moment słabości, jest moment trudu, ale jakby podchodzę do tego już jakby z zupełnie innego poziomu, Tak, ja wiem, ja reflektuję, że to moje zachowanie no, no było po prostu zwyczajnie nie, niewłaściwe. Ja to dzisiaj wiem, wcześniej być może bym tego nie wiedział czy, czy nie wiedziała ale ważne jest to, żebym też pamiętał o sobie, że, że no jestem po prostu człowiekiem, jestem mężczyzną, jestem kobietą i chociaż fajnie by było pewne sprawy jakoś Ewangelią pocukrować i, i powiedzieć sobie, a nie, no to trzeba się tutaj prawda, kochać i tak dalej i odciąć się od, od tych emocji, o wiele łatwiej by było tak, tak zrobić, to jednak nie jest to droga, która prowadzi do prawdy. Pan Jezus mówi, szukajcie prawdy, a prawda was wyzwoli. W tym, co przeżywamy po ludzku, na, na jakby od tej strony pozytywnej, ale też od tej strony negatywnej, w całym obszarze naszych emocji, które się rodzą, w obszarze naszych ludzkich potrzeb, to jest jakiś głos, który, przez który też Pan Bóg do nas przemawia, który nam odsłania jakiś kawałek prawdy o nas samych. Jeżeli my się od tego odcinamy i mówimy, nie, nie mam prawa tak myśleć o moim mężu, czy nie mam prawa tak myśleć y, o mojej żonie, a takie uczucia we mnie napływają, to tak naprawdę odcinam się od jakiegoś ważnego kawałka prawdy o tym, co się teraz y, ze mną dzieje. No właśnie teraz trzeba się temu przyjrzeć. Teraz być może warto o tym porozmawiać. Tutaj jakby padło to stwierdzenie, czy dobrze zrobiłam, że zagryzłam te, te zęby i tak, być może dobrze, nie wiem, nie byłem w tamtej y, sytuacji, ale jednak tak, warto to zawsze wydobyć na, na powierzchnię i, i powiedzieć: Wiesz co, teraz właśnie mam ochotę zagryźć zęby, ale może o tym porozmawiamy, co za tymi zębami stoi, prawda? Dlaczego jakby mam ochotę zagryźć zęby? Czy to coś jakby z mojej strony, czy to sytuacja jakaś interaktywna? Najczęściej tak jest. Prawda? że jakby, no, jakby muszę się z tym skonfrontować I, i, i świat się nie zawali jak się porozmawia prawda, a już będziemy bliżej prawdy co się we mnie dzieje, dlaczego akurat teraz ta złość we mnie narasta być może ona w ogóle jest niezwiązana z, z moim mężem, może z czymś innym jest związana, ale on tylko po prostu akurat się napatoczył no to jego nieszczęście prawda, i na odwrót prawda, ale odcinanie się od tych od tych emocji no jest po prostu takim odcinaniem się od kawałka prawdy o sobie i zawsze zachęcam do tego, żeby umieć się konfrontować, zresztą cała idea 12 kroków też jest jakby no oparta na takim, takim kontakcie, szczerym kontakcie z sobą, z własnymi emocjami, z własnymi potrzebami. To właściwie tyle na dzisiaj. Takie, takie przypomnienie, że to jest relacja dynamiczna, że ona ciągle żyje we mnie i że no, wniosek jest prosty. Muszę pracować ciągle nad własnym systemem wartości i pytać samego siebie, co dzisiaj dla mnie naprawdę jest ważne, co jest na pierwszym miejscu. I jeżeli mówimy o dojrzałości, no to podstawowym wymiarem tej dojrzałości jest to, czy ja jestem w stanie być wiernym swoim wartościom. Dziecko jest niedojrzałe, więc jak Pan Jezus jak myśli sobie, że Pan Jezus nie widzi, no to sobie weźmie cukierka, bo Pan Jezus nie widzi, prawda? Bo, bo się schował gdzieś. Natomiast człowiek dorosły wie, że postępuje moralnie nie dlatego, że e, może inaczej, że ktoś mnie widzi albo nie widzi, tylko ja postępuję dlatego, że to jest moje wewnętrzne e, przekonanie. Dlatego wartości są po prostu ważne i w naszej sytuacji e, no, nie wyobrażam sobie... E, m, m, takiego skutecznego bycia w tej wspólnocie bez pielęgnowania tego własnego systemu wartości, bez ciągłego pytania o siebie, co tak naprawdę dla mnie jest ważne. Jak przez chwilę Pan Bóg przestanie być ważny, to zupełnie, zauważcie, zupełnie inną perspektywę ma to, co my robimy. Pytamy się, Boże, czy to ma sens? Czy to jest w ogóle? Moje koleżanki żyją, ma drugiego, trzeciego, czwartego, bogata, jeździ, zmienia sukienki, spodnie, wszystko, prawda? A ja tu muszę liczyć, czy mi na masło starczy, muszę gotować córce słoiki, żeby to jakoś taniej było, nie? Czy ja bym sobie nie mogła znaleźć jakiegoś gościa, który by tutaj mi pomógł, prawda? Tylko wesprzeć finansowo. Tak często ludzie mówią, tylko finansowo proszę księdza, nic, nic poza tym. Prawda, czy nie można by było? No można by było, tylko ten Pan Bóg akurat stoi na marginesie, a jak on jest na pierwszym miejscu, to mówi, ja wiem, że ci jest ciężko, to razem damy radę, ale pozostań wierny. I z tym